Że to są często takie tytuły, które się powtarzają, ale program festiwalu Actus Humanus dowodzi, że to jest tak naprawdę studnia bez dna, z której można czerpać i odkrywać wciąż coś nowego, jeśli tylko wystarczająco dobrze się poszuka. Na pewno tak. Oczywiście można y, grać y, stale y, obie pasje Jana Sebastiana Bacha, można grać y, Stabat Mater Perogolesiego. Notabene y, Actus Humanus Resurrectio, jego pierwsza edycja, odbyła się niemal 10 lat temu, w 2017 roku, ale po raz pierwszy to dzieło zabrzmi u nas na festiwalu podczas y, y, tej wielkanocnej odsłony. Y, bardzo się cieszę, że y, trochę pogrzebiemy w tym roku w materiałach zupełnie nieznanych. Na pewno takim koncertem będzie wspomniany już występ Detalis Scholarsk, który właściwie według Pitera Filipsa będzie to drugie na świecie wykonanie mszy za zmarłych hiszpańskiego kompozytora Juana Esquivela Barahony. Również bardzo nieznany repertuar, czyli Lamentacje i i responsoria Paolo Aretina z Arezzo. Tak więc również w tej odsłonie popołudniowej sięgniemy chociażby po niemal dzieła wszystkie, ponieważ według Macieja Skrzeczkowskiego on wyrzucił tylko jeden utwór, ale cały jego recital będzie oparty na kompozycjach Benjamina Cossina, również niezwykle rzadko słyszanego kompozytora. Tak więc będzie sporo perełek, jak też specjalnych zamówień festiwalowych, chociażby kompozycje Reinkena, przygotowane przez Monikę Kazimierczak i przełożone na Carillon, czy specjalnie dla nas również przygotowany recital Weroniki Payne z kompozycjami Jerzego Fryderyka Händla i jego suitami na klawesyn z 1733 roku. Tak więc zadajemy zadania różnym zespołom czy wykonawcom, a oni bardzo chętnie podejmują tę rękawicę i przywracają nam fantastyczne dzieła. Wspomniałeś o tym paśmie popołudniowym. Wyjątkowo silna reprezentacja klawiszowców w tym roku. Prawda? I to w bardzo różnych odsłonach, bo to nie tylko klawesy, ale też klawikord, karylion, który no, można w pewnym sensie uznać chyba za instrument klawiszowy, chyba nie jest tak co roku, że, że aż tak liczni są przedstawiciele właśnie tego nurtu. Nie, to był celowy zabieg. Mogę powiedzieć, że miał być jeszcze wirginał, ale jednak ostatecznie Maciej Skrzeczkowski zdecydował się wykonać ten repertuar na, na małym klawesynie, więc rzeczywiście w tym roku bardzo mocna obsada klawiszowców. Rozpoczynamy od Marii Erdman i jej utwo i Karla Filipa Emanuela Bacha, utworów charakterystycznych oznaczonych w katalogu numerem 117, później Weronika Payne ze wspomnianymi suitami Jerzego Fryderyka Händla dwóch klawesynistów, po raz pierwszy na festiwalu jako duet, czyli metamorfozy na klawesyn w wykonaniu Krzysztofa Garstki i Aleksandra Mocka z ich słynnej płyty poświęconej kompozytorom francuskim, m.in. Luliemu, Ramo czy Kuperenowi. Później wspomniany Reinken i utwory klawiszowe przeniesione na Carillon i finał czyli Benjamin Cossin w ujęciu Macieja Skrzyczkowskiego. Tak więc rzeczywiście bardzo silna polska reprezentacja i to reprezentacja mm, jednej dziedziny klawiszowców. Kibicuję tym, temu nurtowi klawiszowemu na festiwalu Actus Humanus. Jeśli mielibyśmy powiedzieć, powiedzieć o rzeczach, które się nie zmieniają, to nie zmieniają się przestrzenie, do których zapraszacie słuchaczy. I mam wrażenie, że to są przestrzeni które również mają swoją rolę do odegrania w tym procesie obcowania z tego rodzaju muzyką, bo takie miejsca jak no, Centrum Świętego Jana, Dwór Artusa, Gdańskie Ratusze, to są przestrzenie, które same w sobie oddziałują na tych, którzy tam się spotykają, żeby razem słuchać muzyki. Na pewno tak. Bardzo często pojawia się pytanie, dlaczego nie gramy w filharmonii czy w teatrze szekspirowskim. Bardzo ważnym aspektem w budowaniu tożsamości tego festiwalu są właśnie miejsca i wspomniane właśnie obydwa ratusze podczas koncertów kameralnych, jak też dwór Artusa oraz Centrum Świętego Jana. Zazwyczaj jest tak, że kończymy y, odsłonę bożonarodzeniową w Centrum Świętego Jana i rozpoczynamy w Centrum Świętego Jana y, odsłonę wielkanocną, wielkotygodniową, wielkanocną. Nie inaczej będzie w tym roku i również y, taka korespondencja też z tym, czego słuchaliśmy trzy miesiące temu z lekkim okładem, Yy, wszyscy mamy w pamięci fantastyczny koncert z yy, Magnifikat Jana Sebastiana Bacha, również po raz pierwszy w ujęciu yy, Vançon Dimestra i jego Le harmonik, a tym razem młody Bach i jego kantaty pisane w Milhausen yy, yy, w latach 1707-1706-1707, yy, które budują też taką historię od straty po zmartwychwstanie młody kompozytor który również koresponduje z tym dojrzałym Bachem i no poprzez sylwetkę też tego kompozytora jest takie żywa kontynuacja tego co słyszeliśmy podczas Actus Humanus Nativitas później przenosimy się już do Dworu Artusa gdzie m, wystąpi między innymi Talis Scholars, y, y, Odecaton pod dyrekcją Paolo da Cola, y, czy Akademia Bizantyna pod dyrekcją Ottavia Dantone z fenomenalnymi solistami. Wspomniałeś o tej bożonarodzeniowej odsłonie Actus Humanus, czyli Actus Humanus Nativitas. To no muszę zapytać, wiem, że jeszcze jesteśmy przed inauguracją tej wielkanocnej, tegorocznej odsłony i to na niej się skupiamy. Ale chyba jest tak, że ty planując program, zapraszając artystów, myślisz trochę o tych dwóch... No nie wiem, nogach, na których chyba stoi Actus Humanus równolegle, prawda? Więc zastanawiam się, czy, czy w tym roku też niektóre wątki, które jak, w jakiś sposób zostaną zainicjowane teraz wiosną, być może powrócą w innej formie w grudniu. To znaczy, to są dwa różne festiwale. <śmiech> Actus Humanus Resurrectio jest bardzo mocno skupiony na tym repertuarze, który był pisany na ten okres lub są tematycznie związane z śmiercią i przemijaniem. Natomiast w przypadku Actus Humanus Nativitas my pozwalamy sobie puścić trochę wodze fantazji i prezentujemy bardzo różne programy, ale też z akcentami bożonarodzeniowymi, ponieważ tej muzyki też pisanej na okres Bożego Narodzenia jest zdecydowanie mniej znacznie bogatsza jest literatura muzyczna poświęcona Wielkiemu Tygodniowi i Świętom Wielkanocnym i znacznie uboższa, jeśli chodzi o Święta Bożego Narodzenia, dlatego tam pozwalamy sobie trochę wprowadzać się w świąteczny nastrój również fajerwerkami i instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi. Natomiast jeśli chodzi o taką pewną generalną zasadę, to nigdy nie występują ci sami artyści w ramach jednego roku na y, tych dwóch odsłonach y, y, festiwalu w Gdańsku. Jeśli już z kimś decydujemy się współpracować y, podczas aktus Humanus Resurrectio, to niestety drzwi są zamknięte w grudniu na aktus Humanus Nativitas w ramach jednego roku. No nie wybiegajmy zatem zbyt daleko w przód, choć jestem już y, y, ciekaw co wydarzy się w grudniu w Gdańsku podczas festiwalu Actus Humanus. Ale przed nami ta wielkanocna czy wielkotygodniowa odsłona. Ona rozpocznie się już w środę. No i musimy przecież wspomnieć o czymś, co także jest już chyba tradycją, czyli o radiowych transmisjach, bo aż czterech z tych wieczornych koncertów będą państwo mogli słuchać na żywo na naszej antenie. Część z nich będzie także rejestrowana i odtwarzana później to mówię też w kontekście takiej być może społeczności, która się wytworzyła wokół festiwalu, bo o to chciałam zapytać. My jako dwójka też jesteśmy w pewnym sensie częścią tej społeczności i słuchacze, którzy wiem, że bardzo chętnie słuchają tych koncertów na naszej antenie. Masz takie poczucie, że tych kilka lat no, tradycji Actus Humanus zaowocowało taką grupą stałych słuchaczy, no i właśnie taką swego rodzaju społecznością? Byłaś Monika wielokrotnie w Gdańsku i wiesz jak to wygląda, że rzeczywiście ta społeczność tutaj na miejscu jest bardzo mocna i nie tylko Gdańska, ale również przyjezdna. Natomiast drugą, nie mniej ważną dla nas społecznością jest społeczność radiowa, ponieważ nie każdy może sobie pozwolić na przyjazd do Gdańska, ale dzięki stałej współpracy jako współorganizator i tutaj moje ukłony zarówno dla pana dyrektora Piotra Kędziorka, jak i pana dyrektora Piotra Matwiejczuka za y, fantastyczny, y, fantastyczną współpracę i kontynuację tego, że możemy y, również szerszej publiczności y, pokazywać to, co dzieje się w Gdańsku. Natomiast również bardzo mocno mnie cieszy też fakt, że te koncerty są równie chętnie wykorzystywane przez y, inne y, stacje radiowe zrzeszone w ramach Europejskiej Unii Nadawców i stale pojawiają się nam raporty, że na przykład nasze koncerty rozbrzmiewają w Chorwacji, w, na Litwie, we Francji, bardzo często w BBC. Tak więc cieszy mnie to, że y, wydarzenie kreowane tutaj w Polsce ma bardzo mocny też impakt za sprawą polskiego radia, również za granicą. Trzymamy zatem kciuki za kolejne odsłony festiwalu, w tym tę najbliższą, Actus Humanus Resurrectio, jej początek już w środę, a o programie tego festiwalu opowiadał nam dyrektor artystyczny tego wydarzenia Filip Berkowicz. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Monikom, również wszystkim Państwa zachęcam do słuchania transmisji radiowych i życzę Państwu wszystkiego co najlepsze na święta wielkanocne. Trzecia część Symfonii Gemol 40. Wolfganga amadusza Mozarta, ale w opracowaniu na zespół kameralny Johanna Nepomuka Humla. Grali Paweł Wakarecy, Łukasz Długosz, Jakub Jakowicz, Anna Maria Staśkiewicz, Katarzyna Budnik, Andrzej Bauer i Marcin z Dunik. A my zabieramy Państwa w audycji Wybieram Dwójkę teraz do kina. Jesteśmy zmianą. To hasło przyświecało projekcją tegorocznego festiwalu filmów dokumentalnych dla młodej widowni Let's Dog. I choć dokumenty skierowane były właśnie do tych najmłodszych, to poruszały tematy bardzo aktualne politycznie i społecznie, o czym opowie Państwu teraz Katarzyna Fitzwilliams. Jednym z nagrodzonych filmów jest Rada Dzieci. Ośmioro dzieci wraz z reżyserem filmu wyrusza w niezwykłą podróż po Europie szkolnym autobusem napędzanym biopaliwem. Podczas wyprawy młodzi uczestnicy w gabinetach największych światowych korporacji tworzą radę, która ma wpływać na decyzje dotyczące środowiska i kryzysu klimatycznego. Film, który jest jakby emanacją naszego hasła festiwalu, czyli jesteśmy zmianą. Karolina Śmigiel, dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni Let's Doc. To pokazuje młodych aktywistów i aktywistki z różnych części świata, którzy działają gdzieś tam na rzecz klimatu, czy zmiany klimatycznej w swoich lokalnych społecznościach i też bywają sfrustrowani tym, jak mało efektów to przynosi i reżyser zabiera ich w taką niezwykłą. Zwykłą podróż, podróż do korporacji, tych którzy są naprawdę odpowiedzialni za to co się dzieje z klimatem i mówienie ostrego sprzeciwu wobec tego co te korporacje robią i też pokazywanie tego co powinny robić, więc to nie jest tylko krytyka tylko taka konstruktywna krytyka, która pokazuje jaki świat, w jakim świecie oni chcą żyć. A to oni są przyszłością i to będzie ich świat, więc mają prawo decydować. Kolejny nagrodzony dokument opowiada o młodych ludziach z Senegalu, którzy marzą o wyjeździe do Europy. Nasza Łódź, hiszpański film, ale zrealizowany jakby w Senegalu i podoba mi się to, że to jest film, który autentycznie daje platformę dla bohaterów do wypowiedzenia swojego głosu. Więc mam takie poczucie, że on jest bardzo współtworzony i przez nauczyciela, który jest jednym z bohaterów, i młodych ludzi, którzy w nim występują. Jeśli si par exemple aujourd'hui, il y a une pirok, która se trouve au port de Boudelie, która będzie demain à 5 h du matin, w direction Espagne, o czym zacznijmy? Czy będziecie? Czy będziecie? Brałam go dlatego, że pokazuje Europę, która zazwyczaj Kojarzy nam się w kontekście Afryki jako taki wymarzony cel dla wielu osób, które doświadczają i głodu i e różnych nierówności ekonomicznych wojen, których jesteśmy przyczyną my Europejczycy. Ale ten obraz pokazuje Europę nie tylko w takich superlatywach, tylko właśnie pokazuje to, z czym uchodźcy tutaj będą musieli się mierzyć, czyli z rasizmem, z nierównościami społecznymi, z wykluczeniem, z tym, z czym my tutaj powinniśmy sobie poradzić, jeżeli chcemy tworzyć wspólny dom. I trzeci film, Człowiek numer cztery. No to jest o, też o sile obrazu i tego jak obrazy kształtują naszą świadomość i jak wiele za obrazami może się kryć. Jakie obrazy mogą być orężem w walce z opresjami. No a dodatkowo tutaj temat, który jest mi bardzo, bardzo bliski, czyli właśnie strefy gazy Palestyny i tego, co się dzieje. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę młodym ludziom, w jaki sposób mówimy o gazie, o Palestynie. Mówimy poprzez obrazy. Ten film to robi w doskonały sposób. hands behind his back. His body curves forward, making a C -shape. Z dwiema nagrodami wyjechał Michał Edelman, który wraz z Tomaszem Pawlikiem stworzyli film Świeżak. takiego miejsca we mnie ten film pochodzi, że ja mocno wierzę w to, że okoliczności, w których się wychowujemy, bardzo mocno determinują nasze życie i że niestety można dostać po prostu takie rozdanie, w którym bardzo ciężko jest potem funkcjonować w taki sposób, jaki na przykład ja sobie wyobrażam, że byłby fajny. Szczerze wierzę w to, że ci chłopcy zostali w pewnym sensie skrzywdzeni przez los i wydaje mi się, że to jest po prostu przykre i że my jako społeczeństwo mamy pewien taki rodzaj obowiązku, żeby starać się doprowadzić do sytuacji, w której jak najmniej ludzi jest w takiej sytuacji. A nie, tam letko miałem most, tam a tak to nie. Nie, nie mówiłem. Nie, no nie, nie ma co nikomu mówić. Bez, nie, być dobrze, nie mówić nikomu. Nagrodami został obsypany także dokument Marcina Kundery: Otwarte niebo. Film był kręcony w 1924 roku, tak. To było dwa lata po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. Film jest na YouTubie, można go obejrzeć. Bardzo mi na tym zależało, żeby rzeczywiście film był jak najbardziej w sensie, dostępny dla każdego. Film opowiada o dwójce bohaterów yy, żyjących w Kromatorsku. To jest miejscowość przyfrontowa. Roma i Wowa tak się nazywają bohaterowie. W momencie kręcenia mieli 13 i 15 lat. Spędziłem z nimi miesiąc w trakcie ich wakacji, dokumentując ich e, takie dzieciństwo i codzienność. Dla mnie to czyste niebo jest jakąś taką metaforą czegoś, czego tym dzieciakom brakuje. I w ogóle wszystkim brakuje, czyli tego, że my możemy po prostu właśnie wyjść sobie na łąkę, popatrzeć w niebo, odetchnąć i jak słyszymy samolot, to nie uciekamy przed nim, tylko po prostu patrzymy skąd i gdzie leci. U nich ta rzeczywistość jest rzeczywiście kompletnie inna i w filmie jest taki moment nalotu rakietowego, uderzenia rakiety w miasto. I rzeczywiście pamiętam, że jak poszedłem, wyciągnąłem kamerę, poszedłem to kręcić, to co zwróciło moją uwagę bardzo to było to, że poza jakimiś lamentami ludzi, którzy tam byli i szukali bliskich, rannych, pomagali, było słychać bardzo głośny Taki pisk, krzyk jaskółek i w zasadzie, które zagłuszały wszystko. I tak w sensie, dla mnie to było też jakąś taką metaforą tego, co się tam tak naprawdę wydarzyło. Tegoroczny festiwal Lets Doc podsumowała Katarzyna Fitzwiniams, a ja dodam, że to jest jedyny w Polsce festiwal poświęcony wyłącznie dokumentom dla młodej widowni w wieku od 10 do 18. Lat. I tak powoli dobiega końca pierwsza część poniedziałkowego. Wybieram dwójkę do godziny 17. Słuchamy muzyki Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Freiburger Barokorkesterem. Autopromocja.